Ubecy. W papierach zawsze zostaje jakiś ślad. Trudno zniszczyć i ukryć wszystko, co się kiedyś zapisało. Nawet jeśli nigdy nie powstał żaden dokument opisujący przebieg transportów z września 1946 roku, albo został zniszczony, to w innych aktach można znaleźć jakieś strzępy relacji, jakieś poszlaki. Fragmenty, czasem jednozdaniowe, pozwalają na choćby częściowe zrekonstruowanie prawdy. IPN udało się ustalić część nazwisk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy brali udział w akcji Lawina i są winni egzekucji żołnierzy z grupy Bartka. Niektóre nazwiska padły w trakcie przesłuchania na Zielińskiego, inne odnaleziono wertując tysiące pożółkłych kartek zapisywanych na maszynach przez funkcjonariuszy UB. Kilka innych z samego oszczytu operacji Lawina czyli z najwyższych szczebli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podał Henryk Wędrowski. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego stworzono w początkowej fazie budowy komunizmu w Polsce. Powołano je na polecenie i zgodnie z instrukcjami władz radzieckich. Pod tą nazwą w istocie krył się stalinowski aparat represji. W połowie 1944 roku zaczął działać resort bezpieczeństwa publicznego, który był jednym z trzynastu resortów przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Główną rolę w RBP odgrywał Departament Kontrwywiadu, na którego czele stał Roman Romkowski, późniejszy wiceminister Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i członek KC PZPR. Ów departament składał się z ośmiu wydziałów. Wydział drugi ponosił odpowiedzialność za walkę z reakcyjnym podziemiem niepodległościowym. Zadaniem Wydziału trzeciego była walka z bandytyzmem politycznym. RBP stał się fundamentem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które powołano do życia 1 stycznia 1945 roku, kiedy to Józef Stalin przekształcił lubelską PKWN w rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Od początku aż do końca kierował nim generał Stanisław Radkiewicz. Rozpoczęto budowę struktur aparatu represji. Według wytycznych KCPPR jeden funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego miał przypadać na 200 obywateli. Ministerstwo podzielono na osiem departamentów, Pięć z nich zajmowało się sprawami operacyjnymi. Wydział III, którym kierował pułkownik Józef Czaplicki, miał na celu walkę z opozycją. Liczba funkcjonariuszy stojących na straży nowego ustroju dynamicznie rosła. W maju 1945 roku wynosiła 11 tysięcy, a w grudniu już 24. W szczytowym okresie pod koniec 1953 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracowało 33 200 funkcjonariuszy w 22 departamentach. Liczba współpracowników przekraczała 85 tysięcy. Ofiarą działań ministerstwa padła aż jedna piąta społeczeństwa. Ponad 5 milionom obywateli założono akta osobowe, inwigilowano ich i kontrolowano operacyjnie. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego nadzorowało Wojewódzkie, Miejskie, Powiatowe i Gminne Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Ponadto podlegało mu 41 tysięcy żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 57 tysięcy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 32 tys. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, 10 tysięcy pracowników Straży Więziennej oraz 125 tysięcy członków Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej. Łącznie więc Radkiewicz i Romkowski. Mieli pod sobą blisko 300 tysięcy ludzi. Ministerstwo odpowiadało za wywiad wewnętrzny i zewnętrzny, tropiło działalność antypaństwową i ochraniało rząd. Prowadziło gry wywiadowcze i operacyjne. Wsławiło się między innymi aresztowaniem i porwaniem 16 przywódców państwa podziemnego. Funkcjonariusze ministerstwa na czele z Romkowskim odpowiedzialni byli również za czystki partyjne, w ramach których aresztowano Władysława Gomułkę za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Kontrolę nad gwarantem stabilności komunistycznego ładu w Polsce sprawowali doradcy radzieccy, czyli oficerowie wojskowego kontrwywiadu Smiersz, wywiadu wojskowego GRU oraz NKWD. Na ich czele stał generał Iwan Sierow, który był także twórcą wschodnio-niemieckiej sztazji. Początkiem końca Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego okazała się ucieczka Józefa Świtały, wicedyrektora X Departamentu, który podczas podróży służbowej do Berlina Zachodniego w listopadzie 1953 roku oddał się do dyspozycji amerykańskich służb specjalnych. Opowiedział im wszystko, co wiedział o represjach, brutalnych przesłuchaniach w śmierci na opozycjonistów. W KC PZPR powołano komisję, która miała zbadać nieprawidłowości w organach bezpieczeństwa. Posadę stracił wiceminister Romkowski. Na mocy dekretu Rady Państwa 7 grudnia 1954 roku Zlikwidowano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Zastąpiło je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 1956 roku przekształcono w Służbę Bezpieczeństwa. Osób odpowiedzialnych za te działania, operacje Lawina, należy szukać przede wszystkim w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie zapadały kluczowe decyzje, uważa Tomasz Kurpierz. Niemniej jednak bezpośredni udział w zabójstwach miał prawdopodobnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, którego kierownictwo odpowiadało głównie za techniczną stronę operacji. Jednoznaczne określenie indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych funkcjonariuszy UB za przeprowadzoną akcję na tym etapie badań ciągle wydaje się jednak niemożliwe. Na szczycie operacji wymierzonych partyzantów z Baraniej Góry stali szefowie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z ministrem Stanisławem Radkiewiczem na czele. Według zeznań Henryka Wędrowskiego zaplanować całą operację i wydać rozkaz jej wykonania miał wiceminister Roman Romkowski. Rozkaz usłyszał jako pierwszy Józef Czapliński, dyrektor Departamentu Trzeciego Ministerstwa. Ten opracowania, a następnie nadzór nad wykonaniem zadania zlecił majorowi Władysławowi Śliwie, który był naczelnikiem Wydziału II Departamentu Trzeciego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Na jego rozkaz w akcję zaangażowani zostali także szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, pułkownik Józef Kratko oraz jego zastępca Marek Fink. Henryk Wędrowski wyklucza, by mogli oni działać na własną rękę. Ich udział w prowokacji potwierdza także Jan Zieliński oraz dokumenty udostępnione śledczym przez Urząd Ochrony Państwa. W nich jest m.in. Plan Likwidacji B. Dokument nie ma daty, nie widnieje na nim także nazwisko autora, ale doskonale oddaje intencje twórców. Kim byli ci, w których głowach zrodził się plan operacji Lawina? Roman Romkowski, wiceminister Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urodził się 22 maja 1907 roku. Pochodził z rodziny żydowskiej. Jego właściwe nazwisko brzmi Nathan Grishpan Kikiel. Swój związek z komunizmem zapoczątkował dosyć wcześnie. Już w 1922 roku wstąpił do organizacji komunistycznej. Pięć lat później zasilił szeregi komunistycznej partii Polski. Wyjechał na studia do ZSRR, gdzie na Uniwersytecie Moskiewskim studiował historię i ekonomię. Po powrocie do Polski trafił do więzienia. Skazano go na siedem lat za działalność komunistyczną. Już w trakcie wojny walczył na terenie ZSRR. Był dowódcą radzieckiej partyzantki na Białorusi. Latem 1944 roku objął stanowisko dyrektora departamentu kontrwywiadu w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego. Zmienił nazwisko na Romkowski. Po przekształceniu resortu w ministerstwo nadal kierował kontrwywiadem. Od stycznia 1946 roku piastował stanowisko wiceministra i szefa UB. Był osobą bardzo wpływową, kto wie czy nie bardziej niż sam minister Radkiewicz. Mógł bezpośrednio kontaktować się z Ławrientiem Berią i składać mu meldunki. Był także członkiem Komisji Bezpieczeństwa KCPZPR. Zasiadał w niej obok Bolesława Bieruta, Jakuba Bermana czy Konrada Świetlika. Komisja nadzorowała stalinowski aparat represji. Decydowała o tym, kto i kiedy ma zostać aresztowany, jakie metody będą stosowane w trakcie przesłuchań. Często miała również decydujący głos przy ustalaniu wysokości wyroków. Romkowski jako jeden z nielicznych miał dostęp do trzech sejfów tajnego skarbca Politbiura, w których przechowywano miliony dolarów w gotówce, sztabki złota i diamenty. Przyszedł jednak moment, w którym szczęście opuściło Rąkowskiego. Aktywnie uczestniczył w sfałszowaniu wyborów z 19 stycznia 1947 roku. Wiodł również prym w partyjnej czystce, w efekcie której Władysław Gomułka trafił do więzienia za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. To właśnie stało się powodem jego upadku. Gomułka mu tego nie zapomniał i po tym jak doszedł do władzy, usunął Rąkowskiego z partii. Romkowski trafił do aresztu, a następnie skazano go na 15 lat więzienia. Znalezienie haków nie było trudne. Romkowski często osobiście przesłuchiwał więźniów, nad którymi się znęcał. Obarczono go również odpowiedzialnością za nieprawidłowości w ministerstwie. Romkowski zmarł 1 lipca 1965 roku. Józef Czaplicki, który jako pierwszy usłyszał rozkaz Romkowskiego, dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urodził się w 1911 roku. Henryk Wędrowski w swoich zeznaniach, złożonych przed prokuratorem, nie wymienił nazwiska Czaplickiego jako osoby odpowiedzialnej za akcję, chociaż to właśnie Czaplicki polecił mu kontaktowanie się z Bartkiem. Wędrowski podczas swoich pobytów w Warszawie latem 1946 roku wielokrotnie spotykał się z Czaplickim. Studiował m.in. schematy organizacyjne struktur podziemnych. Dyrektor III Departamentu Ministerstwa zmarł w lipcu 1985 roku jego postać można zobaczyć w filmie Generał Nil, gdzie pojawia się w epizodzie. Już po skazaniu Emila Fildorfa na karę śmierci, Czaplicki, zagrany przez Artura Dziurmana, składa mu propozycję. Obiecuje darowanie kary w zamian za pójście na współpracę z UB i firmowanie działalności WIN, de facto kierowanego przez Ubecję. Nil, mimo podjęcia go koniakiem i kawą, odmawia. Władysław Śliwa, a właściwie Stanisław i Miołek, urodził się 15 sierpnia 1919 roku. Był m.in. kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, a później w Krakowie i Koszalinie. W latach 50. był słuchaczem rocznej szkoły operacyjnej w Moskwie. Zmarł na serce w 1976 roku. Do końca życia pracował w MSW. Józef Kratko, urodzony w 1914 roku w Pińsku, był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Pochodził z rodziny żydowskiej we wrześniu 1941 roku, wstąpił do armii Andersa. Później służył w armii Berlinga, gdzie był zastępcą dowódcy Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego do Spraw Polityczno-Wychowawczych. W czerwcu 1947 roku przeniesiono go do Warszawy, gdzie w ministerstwie pełnił funkcję naczelnika kilku wydziałów. Był członkiem KPP, PPR i PZPR, w 1969 roku wyjechał do Izraela. Za techniczną stronę wywozów mógł odpowiadać Marek Fink. Przyszedł na świat 15 sierpnia 1911 roku w Zamościu. Jego właściwe nazwisko brzmi Mark Finkenberg. Najpierw zmienił je na Fink, a w latach 70. na Witold Juźwicki. Był działaczem KPP, PPR i PZPR. Jego romans z partią komunistyczną zaczął się w 1930 roku, za co trafił do więzienia w Berezie Kartuskiej. W lipcu 1941 roku na ochotnika wstąpił do Armii Czerwonej. We wrześniu 1944 przydzielono go do Ludowego Wojska Polskiego, a kilka tygodni później zaczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Później trafił do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie, a następnie mianowano go zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu w Katowicach. Po odejściu z tego stanowiska, awansował na wicedyrektora Departamentu VII, to wywiad, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Z organów bezpieczeństwa zwolniono go w 1961 roku. Najważniejszą postacią całej operacji był bez wątpienia kapitan Lawina, czyli Henryk Wędrowski. Udało się go przesłuchać o polskiej prokuraturze w 1993 roku. Z powodu przebytej operacji nie mógł przyjechać do Opola, więc prokurator rozmawiał z nim w jego warszawskim mieszkaniu. Pracował w Wydziale trzecim Departamentu trzeciego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie zajmował się walką z podziemiem. Pułkownik Czaplicki, którego imienia nie pamiętam, polecił mi nawiązanie kontaktu drogą agenturalną ze zgrupowaniem Bartka, działającym na Podbeskidziu w okolicach Baraniej Góry. Zeznał. Skontaktowano go z Markiem Finkiem, zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice, który z kolei umówił go ze swoim agentem, a ten pomógł mu dotrzeć do Bartka. Twierdził, że nie był obecny przy wywożeniu partyzantów, ani nie brał udziału w logistycznym przygotowaniu przerzutów. Nie zostałem nawet poinformowany o miejscu, terminie i sposobie likwidacji grupy, zeznał. Nie pamiętał nawet, pod jakim pseudonimem występował, przenikając do partyzantów Bartka tłumaczył, że z powodu wieku nie jest w stanie podać nawet nazwisk wielu kolegów z pracy. O losie, który spotkał partyzantów miał się dowiedzieć dopiero po swoim powrocie do Warszawy od majora Śliwy. Śliwa zakomunikował mu, że do zaminowania baraków wzięto zaufanych ludzi. Nie z Katowic. Skąd? Tego lawina nie ujawnił. Są jednak dwa źródła przeczące słowom Henryka Wędrowskiego, jakoby nie organizował przerzutów. Partyzant Wichura zeznał, iż Lawina był obecny przy drugim transporcie i otrzymał wtedy pieniądze od sztubaka. Z kolei Emil twierdzi, że Wędrowski trzy lub cztery razy jeździł do Bartka. Dwa razy był w sierpniu, kolejne dwa mógł być we wrześniu 1946 roku, przygotowując transporty. Już po trzecim transporcie Bartek wysłał Emila, by sprowadził lawinę na Baranią Górę. Chciałby ten wyjaśnił całą sprawę, czyli to, co o tragicznym noclegu w niemieckiej willi opowiedział Bujok. Henryk Wędrowski miał się wtedy bardzo zdenerwować i zażądać, by to Bartek przysłał kogoś zaufanego do niego. Ze swojej działalności Wędrowski pisał raporty, które składał w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Jego szczegółowe sprawozdania urywają się jednak na kilka dni przed pierwszym przerzutem partyzantów. Na swoim koncie Wędrowski ma również akcję likwidacji ośmiu spalonych żołnierzy z rejonów Rzeszowszczyzny z grupy Wołyniaka. W sierpniu 1946 roku Podając się za kapitana lawinę z centrali, polecił im dokonanie przerzutu na ziemię zachodnie. Za organizację przerzutu odpowiadał Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, a Wędrowski był osobiście zaangażowany w przygotowanie transportu. Wprawdzie Urząd Bezpieczeństwa nie dokonał fizycznej likwidacji żołnierzy Wołyniaka, poza tymi, którzy stawiali opór, ale aresztowano ich w majątku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod Nysą. Warto zwrócić uwagę, że w czasie stosunkowo niewielkiej akcji przerzutu żołnierzy z Rzeszowszczyzny Wędrowski zajmował się także bezpośrednio organizowaniem i stroną techniczną transportu. Mało wiarygodne wydają się więc jego zeznania, że w trakcie operacji ze zgrupowaniem Bartka nie został poinformowany o miejscu, terminie i sposobie likwidacji, analizuje Tomasz Kurpiesz. W następnych latach Wędrowski, bogatszy o doświadczenia zdobyte na Baraniej Górze, Odegrał jedną z kluczowych ról w opanowaniu przez władze bezpieczeństwa krajowych struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wędrowski urodził się w 1916 roku w Saratowie na terenie ZSRR. Ukończył szkołę główną służby zagranicznej. W czasie wojny należał do Akana na W 1944 roku aresztowało go NKWD. Wówczas przeszedł na stronę komunistów i wybrał karierę w organach bezpieczeństwa PRL. Prace w szeregach UB zaczął w Olecku we wrześniu 1945 roku. Później trafił do Warszawy, gdzie wspinał się po kolejnych szczeblach kariery. W 1960 roku Wędrowski przeniósł się z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie pracował aż do emerytury. W latach 1969-73 był ambasadorem w Kopenhadze. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Warszawie. Zmarł w 1997 roku. Drugą ważną osobą w grze operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa był Czesław Krupowies, którego partyzanci znali jako Korzenia. Natomiast w materiałach Hube występuje jako Kosowski. Urodził się w 1923 roku w Wilnie. Pracował w UB w Opolu, Katowicach, a także w Wydziale II Departamentu Trzeciego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zginął w wypadku w listopadzie 1951 roku. W operację Lawina zaangażowani mieli być także inni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Zdzisław Kubiak, Marian Kuczyński, Kazimierz Świderski, Jan Torbus, Stanisław Cios, Józef Kosalski, Jerzy Iwański, lekarz z polikliniki, który wstrzykiwał środek odurzający dowódki. Jan Zieliński wymienił również nazwiska swojego przełożonego, Leona Weintrauba, a także Czesława Gęborskiego, Antoniego Pająka, jego brata Władysława, Bolesława Ogórka, Wacława Dyszego. Antoni Pająk, który miał na koncie duże sukcesy w walce z podziemiem, miał też świetne notowania u przełożonych, którzy pisali o nim. Zdyscyplinowany, moralnie wytrzymały. Szybko awansował z wartownika na kierownika sekcji. Weintraub powiada o nim. W pracy przejawia inicjatywę, dzięki jego operatywnej pracy sekcja obstawiła wszystkie zagrożone odcinki agenturą. Pająk, który potrafił zamknąć się w szafie, by podsłuchać rozmowy czołowych przedstawicieli podziemia, prowadził swoje służbowe sprawy twardą ręką. W jednym z rozkazów dotyczących zwerbowania współpracowniczki Bartka pisał aresztować tajnie i po silnie przeprowadzonym śledztwie przedstawić jej kompromitujący materiał. W tym samym dniu zwerbować. Leon Weintraub został określony przez Jana Walowska, byłego pracownika UB w Niemodlinie, jako osoba groźna i zdecydowana na wszystko. Koledzy się go bali, mówił Walosek. weintraub Winiawski urodził się 22 czerwca 1912 roku. Przed wojną był działaczem komunistycznym na terenie Będzina i Sosnowca. Należał do KPP. Był więziony przez sześć lat za udział w zamachu na współpracownika policji pomagającego w inwigilacji środowiska komunistycznego. W czasie wojny przebywał na terenie ZSRR i walczył w szeregach Armii Czerwonej. Po wojnie wstąpił do PPR. Pracował w Wydziale Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, gdzie był między innymi kierownikiem Wydziału Walki z Bandytyzmem. W 1946 roku został szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie. Placówka dopiero po objęciu przez niego rządów zwiększyła swoją skuteczność, a to dzięki temu, że zlikwidował nieróbstwo, wzmocnił dyscyplinę. W 2006 roku w archiwum Akt Nowych w Warszawie odnaleziono materiały z sesji, która odbyła się w latach 60. w Lublinie. Jeden z referentów, Józef Pytel, podczas wystąpienia poświęconego walce z reakcyjnym podziemiem, publicznie przyznał się do tego, że brał udział w operacji Lawina. Akcja nasza dała dobre rezultaty, stwierdził. Opisał, jak przerzucono partyzantów nad granicę województw opolskiego i wrocławskiego. Ulokowano ich w poniemieckiej willi a następnie chciano wrzucić granaty przez okna, które jednak były za wysoko. Dlatego Tadeusz Pietrzak stanął na ramionach Józefa Pytla. Granaty wylądowały we wnętrzu budynku. Pietrzak został przy tym raniony w rękę, którą ma bezwładną. Józef Pytel pracował w Miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Białej. Był tam m.in. wartownikiem. W jednym z raportów personalnych scharakteryzowano go jako złego i niesumiennego pracownika. Zasypia na posterunku mimo kar i upomnień. Jest mało rozgarnięty. Tadeusz Pietrzak, urodzony w 1926 roku, z zawodu oficer Wojska Polskiego. W czasie wojny walczył w Armii Ludowej. Po jej zakończeniu wstąpił do MO. Był dowódcą kompanii operacyjnej KW w Katowicach. Do PZPR należał od grudnia 1948 roku. Był delegatem na szósty zjazd PZPR przez kadrowców MO postrzegany jako człowiek energiczny, odważny i bojowy. Sam potwierdza, że został ranny we wrześniu 1946 roku w walce z bandytami z Narodowych Sił Zbrojnych, choć podaje inne okoliczności. Przesłuchany przez prokuratora Piotra Nalepę stwierdził, że był jedynym milicjantem, który uczestniczył w likwidacji organizacji Bartka. Na miejsce egzekucji dojechał razem z innymi stróżami reżimu po dwugodzinnej podróży samochodem ciężarowym, Rozdano im broń w postaci PPS-ów, to radzieckie pistolety maszynowe, i kazano otoczyć murowany pałacyk z kilkoma werandami. Jak określił budynek, w którym umieszczono partyzantów, była ciemna noc, a dookoła rosły krzaki. Po przyjeździe partyzanci przywitali się z pięcioma ubekami, którzy w budynku pełnili rolę gospodarzy. Z odgłosów dochodzących przez okna domyślił się, że rozpoczął się zakrapiany poczęstunek. Po dwóch godzinach partyzanci, zmęczeni podróżą i ucztowaniem, poszli spać. Nagle doszło do wybuchu, a po nim do strzelaniny. Według swoich wspomnień obserwował całe zdarzenie, leżąc na ziemi, 20-30 metrów od budynku. Jakaś zabłąkana kula trafiła go w rękę. Sąsiad wyprowadził go spod ostrzału, zabandażowano mu rękę i odprowadzono do samochodu. Gdy odjeżdżał do szpitala, strzelanina powoli cichła. Zeznał, że nie wie, gdzie był, ilu partyzantów zginęło i gdzie zostali pochowani Rozmawiałem z Tadeuszem Pietrzakiem, ale nie był zbyt wylewny Nie pamiętam, w którym miejscu to było, to wydarzyło się bardzo dawno temu i dzisiaj bym tam nawet nie trafił Nigdy wcześniej tam nie byłem, mówił Pietrzak Przełożeni rozkazali mi, więc pojechałem, byłem tam tylko kilkadziesiąt minut I na tym wszystko się skończyło Włodzimierz Ossowski, ten, który zasztyletował wartownika partyzantów przed pierwszą likwidacją, urodził się w 1923 roku. Ostatnio zamieszkiwał pod Zieloną Górą, gdzie zmarł w 1992. Z raportu podporucznika Kuczyńskiego z 1962 roku. Narażając swe życie, postawą swą dali dowód oddania dla sprawy zbudowania nowej rzeczywistości w Polsce ludowej. Kuczyński wymienia też nazwiska innych funkcjonariuszy, którzy odznaczyli się bojowością przy likwidacji band Narodowych Sił Zbrojnych. Kapitan Władysław Michno, sierżant Antoni Witoszek, sierżant Rogacki, kapitan Henryk Duliński, starszy strzelec Jan Dobija, chorąży Julian Koziczek, szef wywiadu KBW porucznik Obara, kapral Michał Katyński, Jan Wecławiak. Na liście tych, którzy rozpracowywali, a później brali udział w bezpośredniej likwidacji partyzantów, są też Mieczysław Bielak z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Później pracował jeszcze w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa i Wojewódzkim Urzędzie Rzeszów. Zwolniony ze służby został w 1954 roku. Jest też kapitan Kubica. Padło tutaj 29 nazwisk, oprócz tych z najwyższych kręgów decyzyjnych. Tyle udało się ustalić dzięki wnikliwej analizie setek pożółkłych już stron dokumentów, które teraz leżą w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. To nawet nie połowa tych, którzy mieli strzelać partyzantom w tył głowy pod Starym Grotkowem, czy zaminować budynek na polanie Hubertus w Barucie. Czy w akcji lawina brali udział Rosjanie? Jan Zieliński zeznał, że w egzekucjach żołnierzy Bartka obok funkcjonariuszy UB uczestniczyli także Rosjanie. Należałoby powiedzieć, że to oni wiedli tam prym. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, zdaniem Zielińskiego, odgrywali jedynie rolę oddziału zabezpieczającego. Na miejscu pierwszej egzekucji Rosjanie mieli się pojawić dzień przed przyjazdem partyzantów. 40 mężczyzn ubranych w cywilne jednakowe granatowe ubrania, białe koszule, krawaty i kapelusze, każdy z pepeszką, nocowali w stajni położonej po prawej stronie budynku przygotowanego dla partyzantów. To właśnie oni mieli bezpośrednio dokonywać egzekucji, strzelać w tył głowy. O Rosjanach opowiadają także mieszkańcy Barutu. Mówiący we wschodnim języku mężczyźni mieli ich zatrzymywać w lesie w przeddzień mordu. Henryk Wędrowski zeznał, że nie wie nic o tym, by w akcji uczestniczyli Rosjanie, czy to z NKWD, czy też żołnierze. Gdyby mieli w tym jakiś udział, niewątpliwie bym o tym wiedział. Prokurator Wiesław Nawrocki, który przesłuchiwał Jana Zielińskiego, daje wiarę jego zeznaniom z wyjątkiem pewnych szczegółów, m.in. opowiadających o udziale Rosjan. Chciał wyprzeć ze swojej pamięci pewne przykre fakty, dlatego opowiedział o Rosjanach, którzy doskonale wpisywali się w to zdarzenie. Ocenia zeznania Zielińskiego-Nawrocki. Urząd Bezpieczeństwa był w tym czasie już tak rozbudowany, że nie musiał korzystać z pomocy NKWD. Jak zauważa prokurator, świadek zeznał, że wartownika zasztyletował Polak. Podał jego nazwisko, Włodzio-Ossowski. Te informacje udało się zweryfikować. Ossowski rzeczywiście w tamtym czasie pracował w UB. Brakuje tu logiki, podsumowuje prokurator Nawrocki. Henryk Wędrowski stwierdził, że biorąc udział w prowokacji, był pewien, że partyzanci zostaną aresztowani i postawieni przed sądem. Święcie przekonany o tym jest także Jan Kantyka, profesor z Uniwersytetu Śląskiego. W swojej książce na tropach Bartka Mściciela i Zemsty Kantyka pisze... W wyznaczonych miejscach o ustalonej godzinie pojawiły się wojskowe samochody, które zabrały uzbrojonych chłopców leśnych i udały się na zachód. Podróż była krótka i bez przygód. Ku całkowitemu zaskoczeniu poszczególne grupy wylądowały w wyznaczonych miejscach, gdzie bez walki rozbrojono wszystkich. Na wolności pozostały jedynie cztery grupy związane z Bartkiem – Zemsty, Sztubaka, Orła Białego oraz Sempa, łącznie około siedemdziesięciu osób. W ostatniej chwili zorientował się w sytuacji Bartek i także zdołał zbiec. Mimo to akcję uznać należy za udaną, gdyż bez strat w ręce władz dostało się około 200 dobrze uzbrojonych członków groźnych band. Wszyscy stanęli przed sądem, otrzymali wyroki, skracane przez kolejne amnestie. Ponieważ byli to ludzie młodzi, w większości zdezorientowani w sytuacji politycznej, zrozumieli, że działali na szkodę ludowego państwa, i po latach stali się pełnoprawnymi i w wielu przypadkach wartościowymi członkami społeczeństwa.